Na tym panelu będą się pojawiały problemy zasygnalizowane w poprzednim panelu przez Alka, Alka Nasz temat to aktywne archiwa, otwarte archiwa, czyli sztuka, współczesność i dostęp. Moimi gośćmi są tutaj przedstawiciele dwóch instytucji. I zacznę, właśnie od kogo powinnam zacząć? <głosy> Gościmy, gościmy, gościmy ekipę zwrotki Piotra Krajskiego, hmm, czy mam cię przedstawić jako szarego dyrektora tej instytucji, głównego kuratora, Agnieszkę Kubicką Dziduszycką oraz przy, przy, przy konsolecie <główne> takiej <główne> Bartosz Krzyniecki, Ko przepraszam, jestem mistrzynią FOPA. Oraz ekipę członków z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, panią Martę Górnicką i pana Łukasza Wojsaka. I ja myślę, że to jest bardzo ciekawe zestawienie, bo mamy tutaj do czynienia z dwoma, z dwoma współczesnymi instytucjami, ale które są inne i podobne. Obie powstały dosyć niedawno, pomimo wszystko, to znaczy, biorąc pod uwagę Muzeum Narodowe, czy choćby zachęty powstały, to są instytucje młode, powstały, obie powstały w czasach transformacji, w dziwnych czasach transformacji. Wro swoją, swoją historię zaczyna od roku 1989, jak sprawdziłam na stronie, prawda? Czyli powstawało w zupełnie innej rzeczywistości wirtualnej i niewirtualnej niż, niż obecnie. Od początku zajmowało się, postawiało na nowe technologie, na, na, na wydarzenia... Filmowe i muzycz, około muzyczne. Natomiast Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstało jako taka inicjatywa oddolna, która się przemieniła w fundację, dobrze pamiętam. I działać jako fundacja. To są takie dosyć ważne e, ograniczniki czy też określniki. Muzeum Sztuki Nowoczesnej powstało też niedawno, ale powstało w 2006 roku, w 2005 roku. W 2005 roku, więc niecałe 10 lat temu, ale też. Ta rzeczywistość, która się bardzo szybko zmieniła, i była, to już była zupełnie inna rzeczywistość medialna. Powstało jako Państwowa Instytucja Kultury, współprowadzona przez, przez miasto i przez ministerstwo. I taka, taki jest taki background tej instytucji. Pytania o to, czym się zajmują. Ja rozumiem, że obie instytucje mają te zupełnie, zupełnie inne profile. Zajmują się sztuką współczesną, ale mają zupełnie inne profile, zupełnie inny sposób działania, zupełnie inną misję. Natomiast w pewnym momencie się ze sobą spotykają i są to, spotykają się m.in. przy współpracy z artystami, przy tym, co my nazywamy archiwami sztuki współczesnej, jeżeli coś takiego może istnieć. Więc na początku. Chciałabym poprosić Piotra o takie wprowadzenie ideologiczne. Jak doszliście, co to są te aktywne archiwa i jak doszliście do, do tego momentu od roku 1980 do tego momentu, gdzie teraz jesteście? Wróćmy na sam początek. Kliknij w logo bro. Dzień dobry Państwu, jest mi bardzo miło że będziemy mogli zaprezentować i właściwie w jakiś sposób być może porównać i przedyskutować dwa modele, jakie przyjmują instytucje zajmujące się sztuką współczesną, dwa modele pracy z archiwum. Myślę, że też w kontekście tej konferencji jest dla Państwa także oczywiste, że my nie będziemy opowiadali o takim archiwum, w którym, w którym który traktowany jest jako repozytorium, w którym na trwale i w bezpieczny sposób przechowywane są dzieła sztuki, e, czy w wypadku archiwów cyfrowych kopie wzorcowe dzieł w najlepszej możliwej nie, rozdzielczości, naj najbardziej zbliżonej do oryginału, do, do których to archiwów sięga się właściwie tylko w wyjątkowych e, e, sytuacjach, na przykład po to, żeby stworzyć kopie pokazowe. Będę mówił o archiwum, e, zatem nie jako o jakimś Wyspecjalizowanym skarbcu, ale przede wszystkim jako pewnej aktywnej puli w treści archiwalnych, czy w ogóle treści i dzieł sztuki, które wpływają na, czy mają swój udział w całym profilu programowym instytucji. I używając Centrum Sztuki Bro jako przykładu postaram się zaprezentować właśnie najróżniejsze działania artystyczne i upowszechnieniowe wynikające z wypracowanej przez nas koncepcji aktywnego archiwum sztuki. To jest takiego archiwum, w którym transmisja treści historycznych i archiwalnych sprzyja tworzeniu w teraźniejszości świadomych i aktualnych doświadczeń artystycznych i kulturowych będących udziałem zarówno twórców jak i odbiorców. Aktywne archiwum w taki sposób rozumiemy. I teraz bardzo istotne jest to, że myśmy nie założyli archiwum jakąś jedną decyzją, myśmy go nie powołali. To archiwum nam się, jeśli można tak powiedzieć, przydarzyło. To archiwum jest efektem naszej działalności. Na początku wydawało nam się trochę efektem ubocznym. W pewnym momencie zrozumieliśmy, że jest to jeden z najważniejszych z, z najważniejszych y, y, y, aspektów. W tym roku sztuka elektroniczna obchodzi 50-lecie, liczone od 1963 roku, kiedy to Nam June Pajk pokazał pierwsze dzieła elektroniczne w, w galerii. Y, y, w, no więc 50 lat z, zorientowaliśmy się, że jakby połowa tego okresu 25 lat jest no, w jakimś sensie również naszym udziałem w, w RO było częścią wielu procesów, które w, tych, w ciągu tych 25 lat miało, miało miejsce. Następny, poproszę. Więc nasza praktyka zatem wynika ze stopniowego pojawienia się z archi archiwum w naszej, w naszej praktyce. E, z, jakby stopniowo i, i intuicyjnie rozwijanej, e, e, rozwijanych strategii wobec zbiorów, jakie, jakie zaczęliśmy mieć. I teraz ta kwestia skąd te, skąd te zbiory. Więc WRO powstało w 1989 roku, było początkowo festiwalem, e, nie filmowym od razu powiem, festiwalem nowych mediów. Od, od początku pokazywaliśmy instalacje interaktywne, Dwa zdjęcia, które mamy, pokazują jedną z wczesnych edycji, która miała miejsce w Filharmonii Wrocławskiej w roku 90. I, i ostatnią edycję z przykładowym zdjęciem z Muzeum Narodowego dużej instalacji Lukasa Abeli, która notabene jest czymś w rodzaju dzieła, archiwum, ponieważ znajduje się w tej instalacji około 10 tysięcy płyt winylowych, które są w specyficzny sposób skreczowane. A zatem mamy za sobą 15 edycji festiwali międzynarodowych, kilka dużych festiwali polskich. W latach 90. organizowaliśmy coś, co się nazywało Bro "Monitor Polski i przy okazji współpracowaliśmy również z telewizją, stąd na przykład Pierwsze nasze działania, transmisje telewizyjne widzimy tu Władysława Kazimierczaka z roku 1994, transmisje na, na żywo, więc siłą rzeczy, wszystkie te rzeczy, wszystkie te działania były archiwizowane i, i jakby budowały także na nasze własne archiwum. Innymi słowy mamy archiwum Biennale, to jest przynajmniej 10 tysięcy, jeśli nie więcej. E, e, dzieł cyfrowych w różnej postaci, na kasetach y, wideo. No i teraz tak, kształtowanie się y, archiwum, tak jak powiedziałem, nie, nie powołaliśmy go jakąś jedną de, decyzją, po prostu w, na początku lat 90., po kilku edycji festiwalu zorientowaliśmy się, że zgromadziliśmy wielkie ilości bardzo cennych materiałów, z którymi można czy należy coś y, y, zrobić. Zatem są to zgłoszenia na Biennale, archiwizowane od tego 1989 roku, darowizny artystów, mamy tutaj na przykład kasetę VHS Grupy Wspólnota Leżeć. To jest też bardzo interesujące, jeśli myślimy o dalszej digitalizacji, bo możemy zdigitalizować zawartość kasety, ale już jeśli chodzi o, o sam design okładki, pozostaje to jednak unikatowym artworkiem, który co, co najwyżej możemy reprodukować. W, w jakiś sposób, <śmiech> więc yy, darowizny artystów to yy, również tutaj przykładem są yy, płyty DVD darowane nam przez Józefa Robatowskiego z taką dedykacją czy z takim napiskiem prezent dla WRO albo do archiwum WRO co jest zresztą bardzo ciekawe, dlatego że jest oczywiste, że na początku takim darowiznom artystów nie towarzyszyły żadne oficjalne papiery, że się tak wyrażę. Mamy bardzo dużo kaset z napisem for Bro, albo for Piotr, albo for viola, with love. I, i, i, i, I oczywiście po czasie, kiedy my zaczynamy się zastanawiać, w jaki sposób użyć tych, tych, tych prac, co możemy zrobić. Oczywiście wracamy do artystów, z pytaniem i stowarzyszącymi temu pytaniami papierami, jakby potwierdzającymi ten gest sprzed z, z lat. Więc mamy zatem e, również dokumentację działań wykonanych podczas wydarzeń artystycznych, jak na przykład tutaj performance Piotra Bierzykowskiego. Ucieleśnianie, rejestrowany w studiu telewizyjnym w 1994 roku. I, I tuż obok widzimy też kopię, kasetę wideo, jako obiekt na wystawie Piotra Wyżytowskiego, jako obiekt użyty w tym performencie, już wystawiony nawet na naszej wystawie w roku 2008. Dalej, produkcje i współprodukcje. Zaczęliśmy produkcję z telewizją polską, z drugim programem. Kiedyś telewizja. Wydawała się być, czy była szczerze zainteresowana różnymi działaniami z, z dziedziny sztuki, nie tylko sztuki me, medialnej. E, tu niech przykładem będzie działanie J J Józefa Robakowskiego. E, jestem elektryczny, również transmisja, również transmisja internetowa, e, przepraszam, transmisja telewizyjna <śmiech> e, e, w której jakby wszystkie materiały, również wyjściowe, ma, ma, materiały z kilku kamer, znajdują się w naszym y, archiwum. Y, a Józef Robakowski na podstawie tych materiałów stworzył swoją, po, po kilku latach stworzył swoją własną pracę. Więc widzimy, że jak materiał archiwalny zaczyna przyjmować najróżniejsze, dalej. Pozycję i, i, i w jaki sposób za, zaczyna być materiałem obecnym i prezentowanym jakby w, w dalszym ciągu. Wreszcie mamy zamówienia. Przez kilka lat, na podstawie umowy telewizji, z Telewizją Polską, byliśmy jakby upoważnieni do za, zamawiania prac wideo u artystów polskich. Takich prac w latach 93. 99 powstało około 50. No, przykładem niech będzie praca Janka Kozy Mednes z roku 94. Przejdźmy teraz do lat 90, do wczesnych form użytkowania tego powstałego archiwum. No to siłą rzeczy, pokazy na festiwalach, pokazywaliśmy artystów polskich, popularyzowaliśmy sztukę polską, organizując każdego roku kilka do kilkunastu pokazów za granicą. To jest bardzo I ważny katalog jako przykład katalog bardzo ważnego festiwalu w nie istniejącego już, ale, ale na początku lat 90. jednego z głównych europejskich forum sztuki wideo audycje telewizyjne zaczęliśmy produkować wspólnie z telewizją czy na zlecenie te, telewizji audycje na które na początku składały się przede wszystkim materiały zarejestrowane podczas biega Wro byliśmy autorami tych programów i co bardzo istotne z dzisiejszego punktu widzenia, a może najistotniejsze z dzisiejszego punktu widzenia, również producentami. W związku z tym mamy pełne prawa do, do tych materiałów, a również byliśmy producentami, no, trzeba powiedzieć, bardzo przewidującymi, ponieważ już w latach 90., w połowie lat 90. w podpisywanych umowach produkcyjnych z telewizją Umiesz, za, war, zawarowaliśmy sobie prawa do udostępniania prac w Internecie. Ja myślę, że jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy rozumieli w połowie lat 90., że Internet będzie wkrótce y, kanałem dystrybucji treści audiowizualnych. Y, przypomnę, że to połowa lat 90., na, bo właściwie Internet w Polsce czy w protokół World Wide Web rozpoczął się w roku 94., więc na, naprawdę byliśmy tutaj na samym początku Zmian. Oglądamy Cyberhuman Human Stellark, audycję z pionier biotechnologii i, i technologii protetycznych w, w sztuce Stellark. Był gościem w, w RO99. W audycji, którą wtedy stworzyliśmy, zawarliśmy zarówno oryginalne, archiwalne materiały Stellarka, jak i zapis jego performance w, na RO, Audycja, to jest zresztą bardzo interesujące, emitowana przez, przez drugi program Telewizji Polskiej, miała gigantyczną widownię ponad miliona, ponad miliona widzów w tym roku 1997. Jako autorzy i producenci audycji zrozumieliśmy i zauważyliśmy dosyć szybko, że te audycje są nagrywane i używane bardzo często jako pomoce naukowe czy pomocy edukacyjne, przede wszystkim na wyższych y, u, u, uczelniach. Nasi koledzy przyznawali się do, do, do tego, uważaliśmy i muszę od razu powiedzieć, z punktu widzenia autorów i producentów nie mieliśmy i nie mamy nic przeciwko takiemu wykorzystaniu y, y, y, Dzieł czy audycji telewizyjnych, które zrealizowaliśmy. <śmiech> Organizowaliśmy również, jakby w, na bazie archiwum, bro-on-tour. Po każdej edycji powstawał taki touring program, który prezentowany był w różnych galeriach. Tu daję przykład, bo, bo jest on bardzo interesujący. Pokazuje galerię w, w Zielonej Górze w roku 1999. Jest to jeden z ostatnich pokazów, który robiliśmy z kaset VHS. Państwo widzicie. Tam na stoliku stoją takie duże, leżą takie duże obiekty. To są kasety VHS, w których robiliśmy pokazy. Ale również pracowaliśmy w połowie lat 90. nad nośnikami cyfrowymi. I chcę pokazać również w 91. roku, ja myślę, jako w ogóle absolutnie pierwsza instytucja w, w Polsce, jako jedna z no, kilku instytucji na świecie, w tym czasie wydaliśmy na początku, tak eksperymentalnie, w bardzo niewielkim nakładzie CD-ROM zawierający katalog oraz skromne treści audiowizualne. Dwa lata później, w roku 1997, magazyn CHIP, mający mniej więcej 70 tysięcy na nakładów, wówczas zdecydował połowę objętości cd rom a poświęcić właśnie treściom audiowizualnym WRO, więc, więc myślę, że to był też pierwszy art CD-ROM rozpowszechniany w Polsce na masową skalę. Mamy również od 1997 roku strony Biennale WRO i to jest także bardzo interesujące. My te strony zachowujemy. Jak Państwo wejdziecie na stronę wrocenter.pl w zakładce Biennale zobaczycie zarchiwizowane wszystkie strony internetowe od 1997 roku. Oczywiście nie wszystkie funkcje działają, z uwagi na to, że programy, y, y, że y, y, zmieniły się browsery i programy y, przeglądarek internetowych. Niemniej jednak jest to coś w rodzaju takiej archeologicznej, wręcz archeologicznych warstw internetu, co było możliwe i jak wyglądały strony internetowe i treści audiowizualne w ciągu ostatnich Kilkunastu, kilkunastu lat. Oczywiście od początku udostępnialiśmy również archiwum do celów badawczych i edukacyjnych. To znaczy gościliśmy kuratorów, ludzi, którzy pisali prace dyplomowe, magisterskie, doktorskie. Również kwerendy kuratorskie na prośbę kuratorów udostępnialiśmy zbiory na, na miejscu. Wreszcie zdarzały się również pierwsze wypożyczenia w tym, w tym roku. W, w latach 90. Na, na wystawy przejdźmy do następnej z, z zakładki pokazującej jakby bardziej zaawansowane formy porządkowania i udostępniania archiwum, no, czyli właściwie już bardziej takiego kuratorowania kolekcji. Typowa droga, z uwagi na to, że myśmy właściwie większość rzeczy związanych z archiwum przez kilkanaście lat robili całkowicie nie mając na to żadnego odrębnego budżetu, czyli znowu jako pewien rodzaj przygotowania mogliśmy finansować pewne rzeczy związane z archiwum tylko w momencie, kiedy, kiedy, kiedy służyło one przygotowaniu na przykład wystaw. Dlatego typowa droga w tych latach dwutysięcznych, na początku lat dwutysięcznych, to jest od wystawy do publikacji, a następnie Dzięki publikacji pojawiały się nowe propozycje wystaw. Tak na przykład mamy wystawę, program od Monumentu, od Monumentu do Marketu, sztuka, wideo i przestrzeń publiczna, która na początku była programem zr, zrobionym, kilkuczęściowym programem dla Kunsthalle w Wiedniu w 2002 roku, następnie wydaliśmy książkę z zestawem płyt DVD w 2005 roku, następnie Odbyło się szereg wystaw na całym świecie, bazujących, może nie na wszystkich pracach, które tutaj w tej publikacji zostały ujęte, ale w każdym razie bazujących na wyborze, na jakimś wyborze prac tej publikacji, wreszcie w 2012 roku udostępniliśmy tę publikację online, i to jest właściwie pierwsza nasza taka, wtedy w tym 2012 roku, to była nasza pierwsza publikacja on, on, online'owa, w której wszystkie treści są dostępne w wysokiej rozdzielczości, żeby nawiązać do tej dyskusji ciekawej, która miała miejsce w poprzednim panelu, ale jednocześnie są watermarkowane znakiem wro, by żeby było wiadomo skąd pochodzi praca i żeby było oczywiste, że nie jest to praca do oficjalnych pokazów, tylko użytek edukacyjny, badawczy i popularyzatorski jest celem tej publikacji, a nie, a nie pokazywanie na przykład na wy, wy wystawach. Dwa lata później wy, wy wydaliśmy, w 2007 roku wydaliśmy wielką publikację Józef Robakowski obrazy energetyczne, która miała dokładnie taką samą proweniencję. Na początku był to program zrobiony dla festiwalu filmów krótkich w Oberhausen. Dwa lata później wydaliśmy książkę. Ta książka właściwie spowodowała, no jakby... Ogromne zainteresowanie światowe, zainteresowanie Józefem Robakowskim. Zresztą to jest bardzo interesujące, bo tę książkę wydaliśmy, poszukując środków i poszukując finansów, wydaliśmy wspólnie z Polskim Wydawnictwem Audiowizualnym, które sfinansowało część wydatków, czyli dzisiejsza Nina oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2007 roku, to jest bardzo, wydaje mi się, ważne, zorganizowaliśmy podczas Bienalewro międzynarodową konferencję poświęconą tematowi archiwum jako dzieło sztuki i dzieło sztuki jako archiwum. Też myślę, że to była jedna z, konferen z pierwszych konferencji na świecie, które stawiały problem w, w, ten, w ten sposób, a zaczęła się od wieczoru klubowego, w którym archiwiści z bardzo poważnych archiwów z całego świata, jakby, vj y, treści archiwalne w pewnie znanym niektórym z Państwa w klubie Mleczarnia we Wrocławiu. No i w ten sposób dochodzimy do aktywnego archiwum sztuki. Myślę, że właśnie ta konferencja archiwum jako dzieło sztuki, dzieło sztuki jako archiwum miała jakby przełomowe y, przełomowy znaczenie dla, dla na, na naszej koncepcji aktywnego archiwum. To się oczywiście wiąże z tym, że po kilkunastu latach funkcjonowania po prostu jako biuro programowe ale jako instytucja, organizm, ale jakby pracujący i pracowity, ale jednak nie posiadający swojej przestrzeni wystawienniczej w 2008 roku udało nam się po wielu latach starań otworzyć Centrum Sztuki WRO. I teraz w Centrum Sztuki WRO od samego początku, od tego 2008 roku otworzyliśmy Digital Media Library. To znaczy in-house, na miejscu, Bezpośredni dostęp z serwera do kilku tysięcy prac, wideo i dokumentacji, ale głównie są to wszystko audiowizualne zapisy. Rzecz polegała na tym, żeby to było całkowicie bezobsługowo, żeby można było dać dostęp wszystkim zainteresowanym do tego, żeby żeby znaczną część naszego archiwum mogli e, e, widzieć bez żadnego kłopotu, bez żadnego zamawiania, bez żadnych procedur e, wydawania pracy. Chcieliśmy stworzyć bezpieczny i, i jakby ekonomicznie wydajny e, również sposób e, udostępniania. Więc to jest, tak jak powiedziałem, in-house. W, w, w Centrum Sztuki w R.O. czy Delnia Mediów Jednocześnie rozpoczęliśmy wydawanie serii wydawniczej Widok w Romilia Art Reader, ponieważ wiele z naszych katalogów zawierało bardzo interesujące treści pisane przez no, specjalistów, którzy, czy ludzi, którzy okazywali się być kilka lat później wybitnymi specjalistami w, w swojej dziedzinie, których teksty były znane i dyskutowane, zaczęli być wielkimi nazwiskami, jak na przykład Lew Manowicz, E, e, na, na, na, natomiast u progu swojej kariery wygłaszali by, wykłady na, na WRO i myśmy te wykłady, e, k, z, z autorami to omawiając, wielokrotnie są to wersje zredagowane i poprawione przez autorów, wydawali w tej serii, czy wydajemy w tej serii WRO de, Media de Art Reader. W tej serii do każdego e, z e, tomów każdego, dwóch jak na razie wydanych, dodawana jest płyta DVD. Pracujemy nad dwoma kolejnymi tomami i bardzo się uzastanawiamy, jaki będzie nośnik audiowizualny, bo najprawdopodobniej już nie płyta DVD. Wiem, że mój czas się kończy, więc powiem jeszcze tylko w takim razie o jednej, pominę ukrytą dekadę, dojdę do krótkiej historii wideoinstalacji, bo wydaje mi się, to jest bardzo... Bardzo ważne i popatrzmy od razu na, na, na srebrnym globie instalacji dla Zygmunta Rytki. Zygmunt Rytka w 1969 roku wykonał fotografię z, lądo, z telewizora transmitującego e, e, lądowanie amerykańskich kosmonautów na Księżycy. E, tę fotografię otrzymaliśmy w prezencie od, e, od z, z, Zygmunta Rytki. Ona się stała punktem wyjścia dla stworzenia tej właśnie w instalacji, w której... Jakby pokazujemy zarówno zdjęcie, jak i jeszcze jedną pracę Georges'a Meliesa, Podróż na księżyc. Ta praca wyświetlana jest na kineskop, jakby na srebrny glob, srebrny ekran, to jakoś tam w języku polskim bardzo blisko siebie te skojarzenia istnieją. I teraz... Tyle, że Podróż na Księżyc Meliesa, to wizjonerskie dzieło, będące u podstaw gatunku filmów e, e, ff, SF, przynależy przy do klasyki kina. E, ale z, no i oczywiście jest e, e, zarchiwizowane w filmotece w francuskiej, gdzie jest doskonale strzeżone. I, ale z drugiej strony funkcjonuje jako obiekt kulturowy. Jest, funkcjonują Jego niezliczone kopie funkcjonują w internecie. Melies zmarł ponad 70 lat temu, w związku z tym praca jest w domenie publicznej i myśmy stworzyli z tej, z tej, e, do, z tej pracy maskę dla jakby trójwymiarowej, dla, dla trójwymiarowej struktury wy, wyświetlanej. Innymi słowy, jest to przez cały czas kilkunastominutowy film Meliesa, wzięty, ja tak jak powiedziałem, z internetu, a zatem Trochę jako przykład obiektu kulturowego, z którym można coś zrobić dalej, jest przerobiony na strukturę trójwymiarową. Tą strukturą trójwymiarową z kolei widzowie, którzy przychodzą do galerii, ta instalacja jako po raz pierwszy została pokazana właśnie w Centrum Sztuki WRO, mogą za pomocą swoich smartfonów, tabletów, komputerów laptopów, czegokolwiek podłączego, podłączonego do sieci interaktywnie wpływać na wybory związane właśnie z tworzeniem się tej trójwymiarowej struktury. Innymi słowy, chcieliśmy zrobić coś, co nawiązuje w ogóle do losu dzieł e, audiowizualnych na takich e, w portalach agregacyjnych, takich właśnie jak YouTube, czy, e, czy, czy, czy Vimeo, e, a jednocześnie pokazać, że samplowanie Remix, found footage, nie są, które są niezwykle popularne wśród użytkowników, czy, czy są takimi praktykami kulturowymi, czy artystycznymi również pośród użytkowników internetu, jakby nie są jedynymi sposobami i, i dalszego działania z treściami archiwalnymi. Ta prezentacja znajduje się online. Wszystko, co pominałem, będziecie mogli Państwo zatem, jeśli tylko będziecie chcieli zobaczyć. Przepraszam, jeśli się teraz spędziłem. Dziękuję Piotrze. To jedno krótkie pytanie, zanim oddam głos pani Mar e Marcie. Czy Wasza strona jest dostępna też dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi? Czy jakaś część Waszych archiwów? Zadałem to pytanie przed chwilą obecnemu tutaj Michale Szocie, który jest autorem tej strony i powiedział mi, owszem. <grym> więc, <grym> więc powiedział mi, owszem, nie jest tak, że całkiem to ominęliśmy, ponieważ byłem bardzo poruszony słysząc, że w świecie cyfrowym kopiujemy wszystkie ograniczenia jakie osobom niepełnosprawnym sprawiamy w czasie w czasie, znaczy w, w, w rzeczywistości. Ponieważ staraliśmy się we WRO wyeliminować wszelkie możliwe e, by, przeszkody i wydaje mi się, że udało się nam to zrobić. Pracujemy z wieloma grupami e, nie, niepełnosprawnych. To jak jest o, o, osobna hi, historia, ale w każdym razie, o ile WRO jest Moim zdaniem wolne od takich barier. O tyle powiedziałbym nasz website nie całkiem. Obiecujemy ci audyt. <głosy> A Państwu do powiedzenie, jak, jak to rzeczywiście jest. A teraz Marta, równicka MSN, jaka była historia. Jaka była historia tworzenia archiwów w Muzeum Sztuki Nowoczesnej? Jaką rolę one pełnią? Gdzie je możemy znaleźć? Dobrze, to ja przyjdę do komputera dobry, witam, więc pokrótce przedstawię historię muzeum, pewnie wszyscy znają nasze łzawę, naszą zawą historię i nasze zmagania z siedzibą. Muzeum powstało, tak jak już to zostało powiedziane, w 2005 roku i tak naprawdę dopiero od, od, od tego roku ma pełnoprawną, tymczasową przestrzeń wystawienniczą w dawnym domu meblowym Emilia. Między rokiem 2005 a 2008 był to okres, kiedy Stworzył się zespół, muzeum i muzeum nie prowadziło działalności skierowanej na szerszą publiczność, natomiast od 2008 roku zespół starał się i robił co mógł, żeby rozpocząć działa, działalność w ramach możliwości jakie miało wtedy muzeum. Organizowane były przede wszystkim wykłady, to, to, to co się działo dla publiczności i krótkie wystawy, to znaczy krótkie, góra dwa miesiące, to nie, jest, to nie jest czas trwania wystawy, który pozwala dotrzeć do bardzo szerokiej publiczności, to po pierwsze, po drugie, jeżeli ma się do dyspozycji mniej niż 300 metrów kwadratowych, pewnie miała ta przestrzeń, jest ciężko mówić o prezentacji zbiorów. W związku z tym Muzeum w zasadzie przez cały okres swojej działalności starało się być Muzeum Widzialnym gdzie indziej, czyli online. Ze względu na, jak już powiedziałam, dosyć po, po macoszemu traktowane nie kwestie siedziby i w ogóle całej działalności Muzeum, Pierwsza, pierwsza wersja strony była blogiem, jako że w 2008 roku miały miejsce przede wszystkim wydarzenia i nie było potrzeby, nie było nawet czego prezentować na uprzedniejszej stronie. Z rok z rokiem coraz więcej wydarzeń, tutaj już piąta edycja Warszawy w budowie, 2009 to był rok pierwszej edycji ponad 80 spotkań i wykładów każdego roku, wszystko rejestrowane wideo. To był taki pierwszy element, który zaczął wchodzić w skład archiwów w muzeum, bo ja tutaj bym chciała jakby zaznaczyć, że muzeum nie traktuje tylko swojej kolekcji albo dzieł gromadzonych jako archiwa. Mamy Archiwa Sztuki Współczesnej, tak jak tutaj został użyty już ten termin, ale muzeum posiada archiwa bardzo różnorodne i to nie jest tylko sztuka, to są właśnie też wykłady, to są zdjęcia z wystaw, z przygotowań do wystaw, zdjęcia z performancji, które się odbyły w muzeum. I na tym polega właśnie nasza otwartość, tak jak to gdzieś padło, wypada często termin muzeum otwarte. Chcemy się dzielić tą wiedzą, chcemy, chcemy się dzielić wszystkim, co się u nas wydarzyło. Wiemy, że w dzisiejszym świecie, gdzie się żyje bardzo szybko, często nie wystarcza czasu, żeby przesiedzieć dwa dni na konferencji i wysłuchać wszystkiego. Można to później zobaczyć w internecie. Jest to tłumaczone na język angielski lub vice na język polski, jeżeli wykłady były w języku angielskim, to wszystko jest dostępne u nas online. No i tak, w roku ok. 2012 pod koniec zostało, uzyskaliśmy, podpisaliśmy umowę wynajmu na Emilię. Oni się okazało, że zaczynamy być muzeum z prawdziwego zależenia z prawie stałą ekspozycją. Teraz wystawa trwa Ponad 8 miesięcy w sercu kraju i okazało się, że też strona przestaje wystarczać naszemu. Mieliśmy rejestrację, gdzieś to liczyłam na potrzeby ostatniej prezentacji, teraz nie chcę kłamać, to pewnie Zuzanna będzie mnie za chwilę sprawdzała. Ale to naprawdę 4000 filmów na Vimeo, do tego ciągle rosnąca kolekcja, która obecnie ma 300 obiektów. Filmoteka, o której będzie szerzej opowiadał Łukasz, licząca w tym momencie prawie 500 filmów udostępnionych online i ciągle rosnąca. Do tego archiwum artystów, które zostały nam przekazane albo przez spadkobierców, albo przez samych artystów, to jest ponad 150 tysięcy obiektów. Archiwum Wydarzeń I, I, I. i to przestało się mieścić na jednej małej stronie internetowej, więc postanowiliśmy z nowego to, co chciałabym zaprezentować Państwu tutaj. I tutaj niestety rozdzielczość ekranu nie pozwala na normalną prezentację strony, więc to, co Państwo widzą, to jest wersja na tablet. I tak naprawdę to, co jest w Muzeum, i dotyczy muzeum jako e, miejsca instytucji zawiera się w tych trzech pierwszych e, punktach. Reszta to są archiwa, e, archiwa spotkań, archiwa konferencji, a, e, cała dokumentacja. E, również w wydarzeniach i wystawach e, trafiamy na pełną dokumentację wystaw, o ile działa internet. E, to będzie bardzo ciężka prezentacja. No dobrze, A więc tutaj widać od 2008 roku można prześledzić wszystkie, wszystkie wystawy i mają też ładne zdjęcia, wyświetlają się, na przykład również wystawy, które odbyły się, były organizowane przez nas, ale w innych miastach. Zapraszam tutaj naprawdę wszystko, wszystko co się odbyło. A co e, Takim naszą dumą i tutaj e, pewnie e, się gdzieś zazwyczajemy z WRO są e, udostępnione niedawno archiwa artystów. A, to jest archiwum Aliny Szapocznikow, a archiwum Eustachego Kostakowskiego, archiwum Kowalni i archiwum Włodzimierza Borowskiego. Ja pozwolę sobie wrócić na główną stronę, bo tam mam przygotowane małe co nieco. E, mamy, mamy też kolejne e, archiwa, które chcielibyśmy otw, e, otworzyć e, jeszcze w tym roku i ta strona e, czy layout tej strony pozwala nam e, wyciągać różne ciekawostki, możemy e, komunikować się z widzem, e, jakby wybierając treści, widz, może dodać sobie archiwum do ulubionych, może poszczególne elementy archiwum dodać do swoich ulubionych, które wyświetlają się po zalogowaniu. Tutaj jest taki panel do logowania. Co pozwala na też na bardzo interaktywne obchodzenie się z treściami. Można sobie stworzyć własny program muzealny. Jeżeli ktoś ma takie ambicje, może sobie stworzyć własną wystawę z dzieł prezentowanych w kolekcji w Filmotece czy w archiwach. Więc chcemy, się, chcemy dać naszym widzom tą możliwość też jakiejś zabawy, niekoniecznie zawsze bardzo merytorycznej, bo w archiwum na przykład Eustachego Kostakowskiego e, e, można znaleźć wiele naprawdę śmiesznych zdjęć. E, działa to również w drugą stronę. Ta strona pozwala na e, pracownikom muzeum na tworzenie programów, które są e, prezentowane i dzielenie się swoją wiedzą, czyli nie tylko udostępnianie całej, e, całej bazy danych, które często mogą się wydawać nieczytelne w pierwszym, na pierwszy rzut oka, ale też generowanie treści, które um, jakby podnoszą przystępność tych archiw. Tutaj chciałam a, puścić filmik, który zrealizowaliśmy w związku z otwarciem archiwów. Tak na chwilę pokazać czym się zajmujemy. Nie będzie głosu. Było ściszone tam nie momencie, to będzie tylko z głośniczą. Nie, to nie dobrze. To nie puszczy film. Ale można sobie obejrzeć w internecie, przepraszam bardzo, to moje niedopatrzenie. Dobrze, to jakby przejdę do ostatniego punktu, czyli właśnie organizacji stron i tego jak są wszystkie treści prezentowane, pozwala, pozwala, to na bardzo dużą różnorodność treści, tak, możemy wrzucić mamy strukturę, jeżeli ktoś ma potrzebę oglądania strony według struktury, natomiast jest też możliwość mieszania treści, tutaj na przykład pozwoliłam sobie obok kafelka zapowiadającego naszą, opowiadającego o naszej kawiarni muzealnej rzucić folder ze zdjęciami warszawskich kawiarni Eustachego Kostakowskiego. Więc staramy się też bardzo luźno podchodzić do archiwów, które posiadamy. Nie wszystko, co w nich jest, jest wymaga bardzo teoretycznego opisu i Myślę, że to będzie głównym zadaniem na najbliższy rok, um, pokazać, że artysta oprócz e, kilku sztandarowych dzieł e, miał, e, ma albo miał bogate życie, które widać w jego e, zdjęciach, pracach, w przygotowaniach do prac. E, zachęcam do odwiedzin przekazuję mi Już działa. Pytanie, którego się domyślasz? Tak, już pokazuję. Wracam tutaj na stronę główną. Czyli, czy wasza strona, czy wasze archiwa, czy wasza strona, oraz prezentowane na niej archiwa, w jaki sposób są dostępne dla ludzi z niepełnosprawnościami sensorycznymi? E, tak, oczywiście, tylko nie w wersji o zmniejszonej rozdzielczości, przepraszam bardzo, ale jest, jest możliwość zwiększenia kontrastu dla osób nie, niedowidzących. Staramy się tagować wszystkie zdjęcia, to znaczy wpisywać, no mniejsza o jak tutaj techniczne sprawy, ale staramy się opisywać wszystkie zdjęcia tak, żeby były również przez te wszystkie programy, które czytają na głos strony dostępne, więc tutaj wykonujemy pracę. Archiwa na pewno są dostosowane do przeglądania również przez osoby, które z tych czy innych powodów y, mają pewne trudności przy normalnym doświadczeniu. Dziękuję bardzo. Zrobimy audyt. <grymne> Potwierdzimy. To teraz przechodzimy od, od takiej wersji trochę ideologicznej, od takich opowieści, które dały nam trochę background historyczny. Czy macie jakieś swoje takie szkandarowe przykłady pojedynczych projektów? Mniejszych, większych? na których możecie nam zaprezentować całą drogę i plusy i minusy dostęp, wprowadzania dostępności i otwartości. Z czym, na co dzień, bo to, to była ideologia, a teraz jak wygląda rzeczywistość, jak wygląda ciężka praca? Tak, oczywiście. Taki jest cel naszej prezentacji. Będziemy chcieli tutaj Państwu z babkiem Korzeniowskim przedstawić Właściwie drogę, takiego, może taką podwójną chronologię. Zaczynamy nie bez powodu od, od zbioru, od Monumentu do Marketu, o którym wspominał Piotr. Czyli przypominamy, ta typowa droga udostępniania archiwów od programu kuratorskiego poprzez pokazy, poprzez wystawy, publikacje do udostępnienia sieciowego. W przypadku tego projektu od Monumentu do Marketu trwało to faktycznie od roku 2001, kiedy zaczęły się prace nad przygotowaniem tego pokazu do roku, e, przełomu lat 2012-2013, kiedy ten zbiór e, pojawił się na e, naszej uruchomionej wówczas stronie wideowrocenter.pl. Natomiast mamy e, również, e, e, wspominam, podwójnej chronologii, e, drugi projekt, który trwał e, 30 miesięcy, od stycznia 2011 do. Lipca 2013 roku i był to projekt, który polegał na zdygitalizowaniu i udostępnieniu części naszej, naszej kolekcji, udostępnieniu sieciowemu w ramach, w ramach projektu, dużego projektu wspieranego z... Programu, z programu, który właśnie się tak nazywa, jak Państwo widzą, Competitiveness and Innovation Framework Program. To jest program Unii Europejskiej, program badawczy. Uczestniczyliśmy w tym projekcie jako jedna z 25 instytucji. Zostaliśmy do tego, do tego projektu zaproszeni ze względu właśnie na rodzaj naszych archiwów i na nasze doświadczenie w tworzeniu treści cyfrowych w migracji tych archiwów, no, takich analogowych wideo, również poprzez, poprzez, te, poprzez te sposoby udostępniania, o których wspominał Piotr, czyli digitalizowanie pokazy i udostępnianie w ten sposób, ale nie poprzez, nie poprzez sieć. Um, jest to projekt DCA, Digitalizacja Sztuki Współczesnej. Jego celem było przede wszystkim zwiększenie ilości treści z dziedziny sztuki współczesnej w portalu Europeana. Na pierwszej sesji była o tym, o tym mowa. Portal Europeana właściwie jest takim, takim punktem dostępowym do różnego rodzaju europejskich archiwów, ale jego genealogia jest bardzo mocno związana z taką dziedziną, jaką jest bibliotekarstwo. Po prostu treści, treści biblioteczne też były tymi, które były jako pierwsze cyfryzowane. No i się okazało, że sztuka współczesna jest bardzo, w bardzo niskim stopniu reprezentowana wśród, wśród treści dostępnych w Europeanie. Dlatego też zostało zawiązane takie konsorcjum, wśród, których, wśród którego znalazło się 21 kolekcji sztuki współczesnej, bardzo szeroko pojmowanej, bo w, w projekcie TCA sztuka współczesna to sztuka, która powstała po 1945 roku. Wśród tych instytucji, może wrócimy jeszcze do listy instytucji Bartku, nie ma takich wielkich, wiodących muzeów, natomiast są to bardzo ważne archiwa i bardzo wyspecjalizowane, albo poświęcone twórczości konkretnych artystów, albo mocno w jakiś sposób związane z kontekstami lokalnymi, albo wyspecjalizowane w jakimś zakresie. I tutaj wśród tych wyspecjalizowanych kolekcji znaleźliśmy się właśnie my, mam na myśli tutaj sztukę mediów, archiwum Festiwalu Transmediale, archiwum festiwalu Ars Electronica, również taka instytucja bardzo ważna dla sztuki, dla dystrybucji sztuki wideo, jaką jest brukselskie Argos. Mówię o tym wyborze nie bez powodu, ponieważ jedną z cech dobrej cyfrowej kolekcji jest, jest dobór, po prostu jest wybór, wybór prac, jakie, jakie powinny być digitalizowane, udostępniane cyfrowo i tutaj ten wybór, był, że tak powiem dwustopniowy. Po pierwsze koordynator projektu, którym jest belgijska instytucja, takie centrum kompetencji dotyczące digitalizacji sztuki współczesnej, Pakt. Zresztą instytucja, która też powstała po uczestnictwie, z jakby, czy fakt jej powstania wiąże się z uczestnictwem w dwóch takich w takim wielkim ważnym projekcie Atina, który polegał również na digitalizacji kolekcji muzealnych, ale nie dotyczących sztuki współczesnej. Więc fakt, najpierw jakby w pierwszym, w pierwszym, na pierwszym poziomie zaprosił właśnie takie, a nie inne instytucje, które dysponowały kolekcjami, a następnie instytucje te dokonywały kuratorskich wyborów prac które ulegały digitalizacji, miały ulec digitalizacji, i udostępnieniu właśnie poprzez europeanę. Myśmy zdecydowali się na udostępnienie w ten sposób tylko albo aż 49 prac. To może jest trochę skromna liczba, jeżeli wziąć pod uwagę objętość naszego, naszego archiwum. Piotr tutaj wspominał coś o około 10 tysiącach jednostek. My cały czas właściwie to ciągle liczymy i naprawdę jest tego bardzo dużo. Dlaczego tylko 49? No, no, dlatego, że punktem wyjścia po pierwsze jest faktycznie fizyczne archiwum. Nasze dotychczasowe doświadczenia digitalizacyjne, upowszechnieniowe były doświadczeniami, które wynikały, że tak powiem, z potrzeby serca, z potrzeby z powodu różnych, różnych przedsięwzięć artystycznych, kuratorskich. Na pewno naszym backgroundem, no nie jest muzealnictwo. Jesteśmy instytucją działającą w sposób dostępny publicznie od 2008 roku. To jest akurat tutaj na zdjęciu, jest do archiwum naszych kolegów z Festiwalu Transmediale. Ale nasze archiwa w pewnym momencie wyglądały, wyglądały podobnie właściwie potrzeba Otwarcia takich archiwów pod postacią półek zawalonych kasetami różnych formatów było też, było, było też jednym z głównych argumentów, które przemówiły do, do władz samorządowych Wrocławia, była to, jakby było to naprawdę bardzo, bardzo istotny argument, który doprowadził do, do otwarcia instytucji i do otwarcia tych archiwów w formie czytelni mediów. No więc wspomniałam o tym, że nie jesteśmy muzealnikami, może nie do końca w ten sposób te, te nasze półki z kasetami wyglądają, jednak fizykalność, fizyczność tych nośników była bardzo istotnym, bardzo istotnym aspektem również, również tego projektu digitalizacyjnego DCA. Uświadomiło nam to po prostu konieczność no, skatalogowania tych, tych fizycznych zasobów. Wspominam tutaj o tym dlatego również, że celem projektu DCA było wypracowanie pewnych parametrów i standardów. Jest to projekt badawczy, w którym uczestniczą, uczestniczy 21 um, różnych kolekcji, naprawdę kolekcji um, wielopostaciowych dzieł. Um, książki artystyczne, wielkie, olbrzymie instalacje, malarstwo, prace papierowe. Um, dzieła cyfrowe, prace wideo, um, a więc konieczność stworzenia jakichś spójnych parametrów dla digitalizacji sztuki, zbiorów sztuki współczesnej um, i to jest jeden z drugich, to jest jakby drugi ważny cel tego, tego przedsięwzięcia, um, czyli stworzenie pewnego rodzaju zbioru najlepszych praktyk, wypracowanie tych praktyk w odniesieniu do wielopostaciowych kolekcji dzieł sztuki. W naszym przypadku dotyczyło to tylko albo aż digitalizacji prac wideo. Też się okazało, że mogliśmy się dużo, dużo nauczyć, bo robiliśmy wiele rzeczy bardzo intuicyjnie i tu wracam do pytania, dlaczego tylko 49 prac? Również dlatego, żeby na, na pewnym wyborze, który dotyczył również prac dokumentujących stawanie się instytucji jako podstaw dla rozwoju sztuki mediów, który to zbiór również dotyczył dokumentacji ważnych wydarzeń artystycznych, które odbywały się czy to we Wrocławiu, czy to w Karlsruhe, czy w Weimarze, bo, bo dokumentacje te powstawały również w związku z naszą współpracą z telewizją polską. Wiele, wiele, wiele, tych, wiele, tych, prac było, czy te prace były po prostu do, dokument, czy znaczy digitalizowane w sposób, w sposób intuicyjny. Uczyliśmy się na pewno na błędach, natomiast wiedzieliśmy też o tym, że w, uczestnicząc w projekcie DCA będziemy mogli faktycznie sprawdzić, na ile te nasze dotychczasowe działania odpowiadały, no tym najlepszym praktykom i również mogliśmy się dzielić naszym dotychczasowym doświadczeniem z innymi kolegami z konsorcjum. Ja myślę, że to jest ważne, co Agnieszka teraz powiedziała i to, co wcześniej mówił Piotr. Mamy tutaj takie dwa sposoby działania. Jeden początkowy, gdzie działaliśmy trochę intuicyjnie. Drugi, już bardzo ustrukturyzowany, duży, europejski projekt. Tutaj mieliśmy szansę, E, zobaczyć elementy składowe tego projektu, część dotyczyła faktycznie samej digitalizacji część zachowania tych prac i zachowania kopii później przez kolejne lata. E, bardzo ważny punkt e, dotyczący udostępniania, e, udostępniania prac, o którym też będę zaraz mówił, e, e, konsort. <śmiech> próbuję się bardzo, bardzo pospieszyć. Konsorcjum, Jeden z ważniejszych elementów tego konsorcjum i projektu było to, że wychodziliśmy z pewnego punktu, który nie był określony z góry. Był to projekt badawczy, też trochę eksperymentalny, jak na projekty Unii Europejskiej, gdzie zbiera się konsorcjum instytucji, które razem wspólnie pracuje nad pewnymi dokumentami ramowymi, które dotyczą różnych zagadnień. Tutaj na przykład mamy Coś, co powstało stosunkowo niedawno, na, na późnym etapie projektu, ale tak naprawdę było rozwijane przez cały projekt. Na podstawie bardzo dokładnych i szczegółowych dokumentów powstały dokumenty, które upraszczają tą wiedzę, które są dostępne, są wiki. Na, na, tutaj mam akurat przykład wiki dotyczącego hmm, przestrzeni kolorystycznej, formatów, e, plików wideo, bo, bo, bo, bo to dotyczyło naszej działalności, ale też dotyczy to e, s, s, skanowania. Przechodząc dalej, tutaj mamy przykład <kli> z, z, strony, strony głównej wiki. E, część jest po polsku, reszta, reszta jest po angielsku. Tutaj mamy wyszczególnione niektóre z zagadnień. Ta strona ciągle się rozwija, dodawane są nowe treści, więc warto, warto ją na bieżąco śledzić. Ja myślę, że też warto powiedzieć, że ta Wikipedia została uruchomiona no, w, właśnie na dniach. Tydzień temu odbyło się w, odbyła się też oficjalna prezentacja efektów projektu DCA przed Komisją Europejską, która oceniła ten projekt bardzo, bardzo wysoko. Faktycznie jest to w tej chwili dostępne, jedyne kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy planują tworzenie cyfrowych kolekcji, czyli zarówno dla instytucji, ale również, co bardzo warto podkreślić, dla um, instytucji finansujących narodowe programy digitalizacji. Czyli ten projekt ma jakby takie dwa wymiary. Z jednej strony dla użytkowników końcowych, prawda? Dla tego end -usera jest to możliwość dostępu do 24 tysięcy um, cyfrowych reprodukcji współczesnych dzieł sztuki i 4 tysięcy dokumentów kontekstowych poprzez portal Europeana. Z drugiej strony jest to właśnie ten zestaw wypracowanych najlepszych praktyk dostępnych zarówno dla instytucji, dla tych użytkowników profesjonalnych, jak i ewentualnie dla instytucji, które by planowały finansowanie narodowych czy regionalnych programów digitalizacji kolekcji sztuki współczesnej. I to jest warte podkreślenia, tutaj DCA bardzo dużą rolę przykładało do tego, żeby robić jak najwięcej rzeczy wewnątrz instytucji żeby zlecać jak najmniej na, na zewnątrz, ponieważ ta wiedza, którą się zleca na zewnątrz, wiedza, tracimy tą wiedzę w, w momencie zakończenia projektu, są to najczęściej zlecenia dla firm, które są w tym wyspecjalizowane. My poszliśmy oczywiście inną drogą. Tutaj jest przykład naszego digitalizacyjnego labu, Centrum, centrum Sztuki w Roy niektórych elementów infrastruktury. Za, założyliśmy, że jest to bardzo ważne, ponieważ robiliśmy to już od jakiegoś czasu. Za pomocą tego projektu mogliśmy pewne mechanizmy czy, czy, czy pewną infrastrukturę polepszyć. I tak naprawdę będziemy korzystać z tego przez, przez kolejne lata. W momencie, kiedy ta wiedza by, by, by, by uciekła, czy to, że było, by to zlecone, o tym może już nie mówić, to stracilibyśmy do, do, do, dosyć szybko pewne umiejętności, które, które teraz nabyliśmy. Na koniec myślę, że warto powiedzieć o, o udostępnianiu, bo doszliśmy do momentu, gdzie wszystko już jest gotowe, wszystko jest zdigitalizowane, digitalizacja nie jest tylko tym procesem przykładania czegoś z medium analogowego na cyfrowe, tylko jest tak naprawdę Całym długofalowym projektem, o czym już dzisiaj mówiliśmy o np. ustalaniu praw autorskich. O tym nie wspominaliśmy. Ale, to w innym, nie, ale w innym wystąpieniu to się pojawiło Te wszystkie elementy, o których dzisiaj mówimy, gdzieś tej digitalizacji e, dotykają, a nie jest tutaj jak mówię, tylko skanowanie czy przekładanie czegoś z jednego e, na drugie. E, wspominaliśmy o Europeanie i są, jest kilka takich dużych portali udostępnieniowych, które, które, które w Europie funkcjonują. Jednym jest Europeana, która jest bardzo ogólna, ale jest też portal Gama, który jest węższy i dotyczy bardziej sztuki mediów. I dla nas Gama tak naprawdę, o czym dzisiaj dzisiaj też na samym początku mówił, mówił kolega z Poznania, istnieją dwa rodzaje mechanizmów udostępniania materiałów, tak zwany, ciemni, Jaśnie, jakkolwiek to po polsku brzmi. Agregatorzy. E, tak, agregatorzy, czyli instytucje, które zajmują, zajmują się umieszczaniem tego, co dana instytucja wypracowała w internecie czy na, na, na różnych portalach. I ciemny różni się od jasnego tym, że nie umieszcza tych materiałów na swojej stronie. Jasny, natomiast to, to, te, te materiały umieszcza. I tutaj jakby buduje się pewien łańcuszek. Tych instytucji, ponieważ te portale z reguły umieszczają fragment tej wiedzy. One są bardzo dobre w, w, w upowszechnianiu i, i jak w takim dostępowym punkcie, ale dalej odsyłają do, dalej odsyłają do, do, do instytucji bazowych, na przykład kwestia metadanych. Na Europanie występuje tylko pięć bardzo prostych pól, które zawierają metadane i to są rzeczy tak podstawowe jak rok, tytuł i autor. Natomiast e, pokazywane są na przykład tylko fragmenty pracy. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć e, całą pracę albo zobaczyć większy zasób danych, od razu jesteśmy odsyłani do, do, do, do stron bazowych, na którym po pierwsze mamy o wiele większą kontrolę niż nad samym e, portalem Europeana, e, a, a, a po drugie też możemy... Musimy kończyć. Więc może w dyskusji pojawił się. Właśnie, ja bym chciał, dajcie nam szansę was, was przepytać, bo dążymy do tego, żeby już nie było czasu. Łukasz. Drugi, drugi taki case study, czyli MSN i, i, i projekt filmoteki. Filmoteki? Filmoteki? Filmoteki. Filmoteka Muzeum, widziałbym, Łukasz Końca. Ja czas to wygląda dyplomatycznie z tej Bardzo Dziękuję. Tutaj widzimy stronę Filmoteki, ja pozwolę sobie ją, tak może paradoksalnie, omówić na końcu mojego wystąpienia. Na początku powiem o samym archiwum Filmoteka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Początek prac nad tym archiwum, już z konkretną myślą o tym konkretnym przedsięwzięciu, to jest rok 2010. Inicjatorem tych działań jest Łukasz Duda. Obecnie Kulatorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Tutaj takim dość dużym zbiorem, który znalazł się w obrębie tego archiwum, były prace, które już wcześniej w trakcie praktyki badawczej i kulatorskiej Łukasza Dudy udało mu się zdigitalizować. Często jakby też w jakiś sposób przywrócić może trochę do obiegu, czy przypomnieć w ogólnym obiegu. Często były to prace, które były już momentami trochę zapomniane. Więc te prace weszły tutaj w obręb tego archiwum, ale oczywiście od 2010 roku, kiedy już postanowiono, kiedy, znaczy kiedy już jakby było jasne, że to archiwum przyjmie taką formę, zaczęliśmy też oczywiście gromadzić prace inne. W chwili obecnej liczba depozytów w naszym archiwum sięga około 700, z czego, tak jak już wspomnieliśmy, około 500 jest dostępnych online na stronie internetowej. I tutaj nawiązując może do końcówki ostatniego wystąpienia, dodam, że wszystkie są dostępne w całości. Tutaj nie, nie pokazujemy tylko fragmentów, ale całe prace są dostępne bez opłat, bez ograniczeń, bez ograniczeń czasowych. Z Staraliśmy jeszcze może słowo o tym jak pozyskiwaliśmy te depozyty. Staraliśmy się, żeby ten zbiór był jak najszerszy, żeby pokryć możliwie jak najszerszy jak najszerszą przestrzeń. Powiedzmy, artystyczną, też jak, naj, jak najdłuższy okres czasu sięgali. chcieliśmy sięgnąć do samego niemal początku. Stąd na przykład pojawiły się u nas też prace z lat 30., takie jak, taki jak filmy Temersonów. Niektóre, te, które się oczywiście nie zachowały, występują też w rekonstrukcjach, aż po współczesność, aż po nawet pracy z roku 2012. czy Prace, które jeszcze się znajdą, prace, powiedzmy w przyszłym roku, pracy z tego, z tego roku, także staramy się, żeby ten wybór był możliwie jak najszerszy i możliwie jak najbardziej taki uniwersalny, że tak powiem. W skład tego archiwum oczywiście wchodzą też prace wideo, które, zostały nam, które znajdują się w kolekcji muzeum. Reszta i przeważająca większość w tym, w tym archiwum są to, są to depozyty. Tak dla jasności, myślę, że to jest istotne, warto wspomnieć o tym, na jakich zasadach te depozyty są pozostawiane. Są to oczywiście licencje, są to licencje niewyłączne, i są to Każdorazowo sprawa jest jak, jak, naj, jak najbardziej ustalana z danym artystą. Prowadzone są negocjacje, prowadzone są, negocjowane są umowy, tak żeby tutaj obydwie strony były z, z umieszczenia pracy w, w tym archiwum, zwłaszcza artysta, żeby, żeby był po prostu, po prostu zadowolony. Działamy, działamy w imieniu, przynajmniej taką mamy misję, działamy w imieniu artystów i działamy na rzecz upowszechniania ich prac, upowszechniania ich filmów, a także tutaj dość, istotną, dość istotnym aspektem naszych działań jest także cyfryzacja, którą również w, już tutaj jako Filmoteka w, w roku 2012, w roku 2013 prowadzimy i mamy na tym polu już jakieś tam konkretne osiągnięcia. Niestety nie dorobiliśmy się własnego laboratorium digitaliz digitaliz cyfryzacyjnego, <śmiech> digitalizacyjnego, w związku z czym musimy korzystać z usług firmy zewnętrznej, jednak jest to, jest to na pewno bardzo, bardzo, bardzo dobry partner, jeden z najlepszych takich, czy najlepsza taka firma w tej chwili w, na, polskim, na polskim rynku. Tyle o archiwum. Tak jak powiedziałem, naszym zadaniem oprócz gromadzenia tych prac jest też oczywiście umożliwianie badań, jest też oczywiście upowszechnianie, jest propagacja. I tutaj mamy kilka ścieżek. No. Przede wszystkim oczywiście można można do nas przyjść i, i zobaczyć na miejscu, przeprowadzić korendę kuratorską na miejscu. My bardzo chętnie zapraszamy i bardzo chętnie pomożemy. Dotyczy to zwłaszcza tych materiałów, które nie zostały zamieszczone na stronie. Myślę, że to, to, to może być ciekawe. Tam znajdują się oczywiście prace artystów, ale znajduje się też sporo materiałów niejako wokół, czyli dokumentacji, nie wiem, zapisów performance i tak dalej i tak dalej, także tutaj ta formuła tego archiwum jako archiwum filmowego nie do, końca jest, nie do końca jest ortodoksyjna. Oczywiście prowadzimy też wypożyczenia nośników i tutaj bardzo się staraliśmy też, żeby nawiązać jak najwięcej kontaktów z instytucjami czy też, żeby otworzyć się na wypożyczenia za granicę. Też bardzo współpracujemy i zawsze bardzo nie przyjmujemy zgłoszenia z zagranicy, i, i pomagamy w, w prezentowaniu polskich prac w innych krajach, nie tylko w Europie. Sami także organizujemy wydarzenia i tutaj też wydaje nam się, że istotną działalnością z naszej strony, czy naszą istotnym punktem naszej działalności było rozpropagowanie strony poza Polską, tak aby w ten sposób zwrócić uwagę zagranicznych kuratorów na, na, na polskie prace w ogóle, tak aby jakoś zasygnalizować im, że, że, że nasza strona może dać im jakiś taki wstęp. Oczywiście nie tylko nasza strona, bo mogę mówić za, za, za siebie, ponieważ in, inne strony takie oczywiście e, też funkcjonują, o czym doskonale wiemy i, e, i bardzo to doceniamy, ale my też jakoś chcieliśmy dołożyć się w jakiś sposób do promocji polskiej sztuki za granicą i e, Staraliśmy się właśnie jakoś to, czy może ułatwić osobom z zagranicy badania. Stąd też szereg wydarzeń, które zorganizowaliśmy w zeszłym roku. Zresztą tutaj się pochwalę, tak Państwo, chociaż do, dorobek jest trochę mniejszy, no bo czas oczywiście krótszy, ale byliśmy, byliśmy obecni na festiwalach studiów, w tym roku mieliśmy we z festiwalem Kinoteka Pokaz State Modern w Londynie. Staramy się też wyjść poza obszar galerii, obszar muzeum, organizując, współpracując na przykład Kultura przy filmach filmowych, czy też na przykład organizując pokazy filmowe, pokazy polskich filmów, filmowych i muzeum na tegorocznym festiwalu Open Air. Prowadzimy też taką inicjatywę jak Filmoteka Szkolna, czyli przygotowaliśmy, czy też raczej zleciliśmy przygotowanie scenariuszy lekcji na podstawie filmów zgromadzonych w Filmotece, niektórych z tych filmów oczywiście, które mogą być wykorzystywane przez, przez nauczycieli w szkołach, to jest program organizowany przez, przez PiSW. I teraz tutaj to, co wydaje mi się chyba jest czymś, co nas najbardziej odróżnia od innych takich archiwów, które, są, które funkcjonują, to jest właśnie nasza, nasza strona internetowa, na której zgromadzone przez nas, znaczy nie wszystkie, tak jak powiedziałem, ale przeważającą większość, staramy się, żeby było ich nadal możliwie jak najwięcej, strona, na której te filmy można zobaczyć. Ona, tak jak już tutaj stwierdziliśmy, na Państwa komputerach, prawdopodobnie będzie wyglądała robinę, Odrobinę inaczej, ale to nie szkodzi zupełnie. Um, tu jest taka strona tytułowa. Ona, ta, ta strona ona jest jakby... mieści się dość dobrze w tym layaucie strony internetowej. Um, muzeum jest jej, jest jej integralnym zasobem. Tutaj są przykładowe filmy, um, które możemy obejrzeć. Natomiast jeśli chcemy sięgnąć już do pełnego um, zbioru. Um, artystów. Tutaj mamy, tutaj mamy listę tak? I e, jak wygląda na przykład jakiś taki e, jeden mm, wpis. Weźmy sobie na przykład film e, powiedzmy Kazimierza Bętkowskiego na przykład. E, jest to artysta, którego film mamy tutaj z lat 70. kiedy był e, to jest członkiem warsztatu formy filmowej. E, tutaj mamy dostęp do filmów tego artysty, które są dostępne, e, które można obejrzeć na, na stronie. Wybieramy sobie na przykład Centrum i e, otwiera nam się strona e, tego danego filmu, gdzie oczywiście jest to dla nas bardzo, bardzo istotne i chciałbym to bardzo mocno podkreślić, że e, m, przekazujemy wszelkie informacje na temat autorstwa, wszelkie informacje na temat praw autorskich do danej pracy. Jest to dla nas niezwykle istotne, aby informować na te tematy, aby nie, nie przemilczać tych, tych spraw. Tutaj, tutaj trochę metadanych na temat projektu, no i sam, na temat filmu, no i sam, sam film, który tutaj w tej przeglądarce można sobie powiększyć zmniejszyć. Oprócz tego opis, krótki opis, opis, który występuje też w języku angielskim. Każdy film, każdy film jest opisany w dwóch językach, tak aby właśnie wychodzić naprzeciw osobom z zagranicy, które, które mogą być zainteresowane badaniem. Nasz Naszych, naszych filmów sztuki polskiej, filmów polskich. Stworzyliśmy też trochę programów filmowych, które mogą dać taki wstęp osobom, które na przykład właśnie zagranicy, czy osobom z Polski niezbyt dobrze zorientowanym w scenie artystycznej, które powiedzmy no mogą trochę się przerazić, widząc taką ścianę nazwisk artystów, które nic lub prawie nic z nim nie mówią. Więc tutaj można skorzystać z kilku takich przykładowych programów filmowych, które jakieś tam aspekty wydobywają z tego, z tego zbioru. To chyba tyle. Dziękuję. Na tak. <dziękuję bardzo. No teraz tak, ja, ja zadam tylko jedno pytanie, żeby dać też szansę Państwu. Ja jestem pod wrażeniem Waszych prezentacji, pod wrażeniem udostępniania. Natomiast chciałabym zapytać czy gdybym był, ja jako prosty użytkownik, aktywnych archiwów Filmoteki i MSN-u. Co ja mogę zrobić z treściami, które są na waszej stronie? Tak w trzech zdaniach. Co mogę, a czego nie mogę i dlaczego? Można je obejrzeć oczywiście do użytku własnego. Można je zastosować do celów edukacyjnych. To, czego nie można z nimi zrobić, to jest, nie można jakby łamać praw autorskich w takim sensie, że no nie, nie można z nimi podejmować takich działań, które wymagałyby pozyskania licencji. To, że, to, że to, ten film widnieje tutaj nie oznacza, że ktoś może sobie na przykład e, ściągnąć ten film i pokazać na swoim własnym e, pokazie czy na swojej własnej wystawie. Tak samo my, za każdym razem, kiedy, e, kiedy chcemy pokazać jakieś e, filmy z tego e, zbioru, przy okazji wydarzeń, czy pokazów organizowanych przez nas samych także działamy w porozumieniu z artystami, także informujemy za każdym razem i dokładujemy te, te zgody. Także cele edukacyjne tak, wykorzystanie na wystawy, pokazy i tak dalej, licencji nie. A dokumentacja, na jakich licencjach są zapisy z Waszych spotkań edukacyjnych? uczestnik spotkania w regulaminie, spotkań w muzeum, jakby wyraża zgodę, biorąc udział w wydarzeniu, że wchodząc do muzeum, może być filmowany i fotografowany. W związku z tym tutaj, o, przykro nam bardzo, ale jakby z tej strony jesteśmy zabezpieczeni. Natomiast przy dokumentacji wykładów. Oczywiście zawsze pozyskujemy zgodę autora, wykładowcy, z czym raczej nie ma problemów. Natomiast bywają takie problemy, że podczas wykładów są prezentowane prace, gdzie w celach edukacyjnych one mogą być użyte, natomiast już w celach, kiedy my chcemy pokazywać te prace w formie dokumentacji wykładu, to nie jest możliwe. No i takich filmów niestety nie możemy tak, czy publikować. Może, czy ktoś może wziąć wasz wykład i puścić go na lekcji? Y nie mamy, to znaczy nie ma nigdzie takiego, tak, to jest edukacyjny, tak. Natomiast no, może użyć, spisać go sobie i użyć jako własnego wykładu może niekoniecznie. Myślę, że nie ma sensu, żebym powtarzał wszystko to, co tutaj padło, ponieważ możemy się absolutnie podpisać, to, to jest również nasza praktyka. Z dwoma wyjątkami, ponieważ my robimy sporo projektów z dziećmi i również z osobami, nie ma na to lepszego osoba, mentalnie nie, nie, nie, niesprawnymi. I otóż my tych dokumentacji właściwie nie udostępniamy, przede wszystkim dlatego, że, że czekaliśmy, to, to są czasem bardzo długie, długotrwające projekty, właściwie czekamy. Żeby na przykład osoby niepełnosprawne, z którymi pracujemy zaczęły same udostępniać te, te dokumentacje, żeby nie, żadnego nadużycia tutaj jakby nie, nie budować, no a z dziećmi, no to jest w ogóle też osobna sytuacja, mamy sporo warsztatów y, y, z dziećmi, no i też wizerunki dzieci, na no w jakiś sposób powinny być chronione, więc co prawda podpisujemy zgody rodziców na to, że możemy ich u, u, u, używać, ale też używamy ich bardzo powiedziałbym ostrożnie. Pytanie. z są... Znaczy ja, ja w pełni rozumiem na przykład to, że no w przypadku żyjących artystów to wszelkie prawa muszą być z, z, z załatwione i tak dalej i że nawet w sumie jedyne co z tymi utworami można zrobić to pokazać je na waszej stronie, na, na waszych warunkach, natomiast trudno to nazwać otwartym projektem w sensie takim, jak my my no o tym mówimy, czyli otwartym na wolnych licencjach do powtórnego użytku. To są projekty z naszego punktu widzenia kompletnie zamknięte. <śmiech> można tylko to oglądać i używać w ramach tego, na co pozwala dozwolony użytek w polskim prawie autorskim, koniec. <śmiech> czyli to w zasadzie niczym się nie różni od zamkniętego dostępu, oprócz tego, że no za, za darmo to można obejrzeć. Natomiast, ja, ale ja rozumiem, że nie da się inaczej i nie mam tu absolutnie żadnych pretensji, to jest zrozumiałe, tak? Ci żyjący artyści chcą z tego żyć, jeśli ktoś by chciał to użyć w komercyjnie, w, nie wiem, puścić w telewizji, czy coś w tym rodzaju, no to ja, ja to w pełni rozumiem. Natomiast, jeśli chodzi o treść edukacyjne, to to, co tutaj Państwo powiedzieli, trochę mnie niepokoi. To znaczy, chodzi mi o to, że rozumiem na przykład, że zapisy wideo z jakichś lekcji, gdzie są dzieci, no oczywiste jest, że to nie ma sensu tego udostępniać, jest problem wizerunku dzieci i tak dalej. Natomiast chodzi o same treści edukacyjne, na przykład scenariusze tych, tych zajęć, y, materiały tekstowe, które są przy tym. Dlaczego tego nie można udostępnić na wolnych licencjach? Na naprawdę wolnych licencjach. Mnie się wydaje, że to jest Niesamowicie uproszczone, co Pan po, powiedział, dlatego, że jednak y, oprócz y, tego, co jest pokazywane na naszej stronie, w momencie, w którym używamy otwartych platform, używamy YouTube'a, używamy Vimeo swojego kanału, y, y, umieszczamy tam te treści, które, do których mamy prawo, w tym sensie, że one nie są treściami, y, które są, pochodzą od innych autorów, tylko są treściami, na przykład dokumentacyjnymi i one są absolutnie dostępne do użytku na ogólnych zasadach Creative Commons. Oprócz tego mamy na przykład zakładkę Lab, w której pokazujemy po prostu kody źródłowe bardzo wielu instalacji, dając narzędzia tym samym do tworzenia podobnych rzeczy. To jest oczywiście zupełnie inna specyfika, to co my robimy, pokazujemy jednak i otwarta w zupełnie inny sposób niż pan jakby oczekuje tego, tego otwarcia. Tym bardziej, że jakby są podręczniki i tutoriale, które są za darmo na naszej stronie do ściągnięcia dotyczące na, jakby dla artystów głównie czy dla wszystkich, którzy chcą, którzy chcą pracować z z, w podobnych dziedzinach, z, w, którymi, w, w których jakby my rozwijamy, na przykład, techniki interaktywne. Czy znaczy to okay. właśnie nie rozumiem, dlaczego tego nie można udostępnić na wolnych licencjach, po prostu, ale nie na wolnych licencjach, to jest tylko do użytku w ramach yy, użytku dozwolonego w prawie autorskim. Nie słychać. Ale no chciałby Pan zlikwidować prawo autorskie? Czy to nie, jest takie pytanie o to? Pojawiła się ciekawa... przyleżę, Właśnie tu że to, to jakby... Ten głos, który pan podniósł, właśnie bardziej byłby głosem, znaczy nie, nie, nie jesteśmy do końca chyba dobrymi adresatami tego głosu, ponieważ wydaje mi się, że my i tak staramy się w obecnej sytuacji z obecnej sytuacji wyciągnąć najwię najwięcej w kierunku właśnie e, wol wolnego, wolnego dostępu. Tak jak e, to, to może jest właśnie trochę inny sposób otwarcia, poza tym ja jednak widzę dużą różnicę między archiwum stacjonalnym gdzieś w, jakim, w jakimś miejscu, a archiwum dostępnym w ten sposób nawet w kontekście dostępności przez osoby z niepełnosprawnościami, który, co tutaj jest istotnym wątkiem. A czy na spotkania. przykład my pozwolilibyście wziąć dokumentację z wystawy zrobioną przez waszego fotografa i przydać do przetworzenia, znaczy nie pozwoliliście, czy, czy, czy, czy, czy, czy udostępnilibyście ją na otwartych licencjach? Czy pozwoliliście by stanowiła dla kogoś kolaż do jego własnej twórczości? To znaczy większość zdjęć wydajemy bez żadnych problemów, oczywiście z różnych powodów, szczególnie archiwów, gdzie nie posiadamy praw autorskich, tudzież... No, nie posiadamy po prostu praw, jest zablokowana możliwość ściągania z ze strony, natomiast ja dostaję dziennie 15 zapytań i tak naprawdę nie wiem, komu wysyłam te zdjęcia, w jakiej formie one będą prezentowane, nie jestem w stanie tego kontrolować. Cieszę się, że ludzie się pytają. Często mamy też w związku z archiwami zapytania o, o możliwość publikacji i tutaj zawsze odsyłamy do spadkobierców głównie, bo to Chwilowo są udostępnione archiwa osób nieżyjących, tudzież wątkowani. Do, do poszczególnych artystów odsyłamy. Nie, nie było problemu, dopóki to wszystko się odbywało w, w ramach jakiejś sensownej współpracy. Jakby, no i wszyscy jesteśmy ludźmi i zapytać się zawsze można. <laughs> Jak... Tylko jedno, ta otwartość właśnie może też polegać na jakby ułatwieniu dostępu do osób posiadających prawa. Co jest jakby no, tym, jak możemy sobie radzić z sytuacją, że te prawa w ogóle jakby, czy obowiązują. Mi się, nie? To mówimy trochę tutaj z Państwem chyba innymi językami, bo my, my mówimy otwartość, równa się dostępność. My tutaj jest na konferencji OpenGLAM, dostępność jest czymś trochę innym niż otwartość. W związku z tym moje następne pytanie, czy myślicie, że z Waszych archiwów można by wyodrębnić jakiś zbiór jednoprocentowy? scenariuszy, zdjęć, które powierzylibyście na otwartych licencjach. Po, po, powiedzieli, to wyprodukowaliśmy, do tego mamy pełnię praw, chcemy się z Wami podzielić. Czy takie coś jest? Nie chcemy kontrolować, jak to zostanie użyte. Jest pięć zdjęć, nie musicie nas pytać o zgodę, róbcie, róbcie co chcecie. Ja myślę, dochodzimy, panie... przepraszam, dochodzimy do takich właśnie obaw i lęków, które były, o których była już mowa na panelu pierwszym. Ja myślę, że te, to, o czym mówił Piotr i co mogliśmy tutaj przez chwilę zobaczyć, ta zakładka Lab, to jest najlepszy przykład, że wyodrębniamy pewną grupę, i to nie utworów takich najprostszych, rozumianych jako zdjęcie, bo jakby wyjdźmy kawałek dalej, tylko no, jednak skryptów, kodów, utworów bardziej skomplikowanych również w rozumieniu prawa autorskiego które powstały za pomocą um, też i e, wolnego oprogramowania rozwijanego przez nas przy okazji e, różnych projektów, który no, jako otwarty kod e, udostępniamy e, po prostu, nawet niekoniecznie pytając się i nie chcąc kontrolować, co się... Z tym dzieje. Oczywiście jest jakiś feedback i to jest strasznie fajne, jak na przykład, nie wiem, no jakieś uniwersytety z Wielkiej Brytanii się do nas zgłaszają, żeby nam powiedzieć, że korzystają z tego oprogramowania przy swoim kursie programowania systemów interaktywnych, czyli jakby takim regularnym obiegu edukacyjnym te skrypty są wykorzystywane. Także, no nie wiem, no wykorzystanie zdjęć czy w jakiegoś zbioru zdjęć, no to, to nie jest jakby najistotniejsze w naszym wypadku. Sami takie zdjęcia udostępniamy, są przecież portale społecznościowe, na których oczywiście wszyscy my również prawda, działamy, gdzie jakby no, z definicji wrzuca się różnego rodzaju utwory, do których posiada się prawa, bo no, jesteśmy też i, i, i często autorami tych, tych utworów lub na podstawie umów, takie prawa pozyskujemy, no po prostu je wrzucamy, nie chcąc, zupełnie w ogóle nie mając takiej intencji, aby kontrolować ich dalszy użytek, bo no jakby też po to i takie przestrzenie komunikacji są i, i takie dają możliwości, więc trudno byłoby je ograniczać. Czy jeszcze? Czy ja mogę jeszcze zabrać głos w tej sprawie, to znaczy ja chciałam powiedzieć, że e, idąc tutaj miałam też takie przemyślenie, że e, ponieważ jesteśmy muzeum i to jest trochę inny rodzaj instytucji, e, muzeum jest otwarte powiedzmy tam nie wiem, w godzinach 12.20 od wtorku do niedzieli i nikt nie oczekuje wchodząc do muzeum, że będzie mógł wynieść połowę dzieł, bo mu się nagle spodobały. E, i, e, no i co trochę jest tak z naszą stroną internetową. To jest muzeum online. My chcemy, my produkujemy, Kupiała generujemy... Proszę? Mówimy o kopiach, techniki się kopiują. Nie trzeba nic wynosić. <grym> dobrze, to będziemy teraz taką, tak robili, że będziemy brali obrazy ściany, szli do kserokopiarki w kiepskiej jakości go kopiowali i brali sobie do domu. To jest y, dokładnie tej samej... Klasy argument, szczególnie w przypadku dzieł wideo, gdzie prezentujemy na stronie rozdzielczość, która absolutnie nie jest związana z czymś, co się nazywa standard galeryjny, i myślę, że wielu artystów po prostu nie chciało, żeby ktoś sobie pracował na tych w takiej rozdzielczości. Ja sama jakby wywozuć się z działalności fotograficznej, wiem, jaką, jakim przeżyciem strasznym jest zobaczenie swojego zdjęcia w kiepskiej rozdzielczości. To jest wszystko, wszystko emocje, praca, nie, żeby nie używać takich terminów jak dusza i, i, i tak dalej. Nie chcielibyśmy nikogo krzywdzić, to znaczy takie trochę jest moje stanowisko w tej sprawie. Dziękuję. Jeszcze jeszcze. Hanna Staszewska, Archiwum Państwowe w Poznaniu. Ja pracuję, przepraszam za określenie, w tak zwanym normalnym archiwum, tak to myślę. Z dużym zainteresowaniem słucham tego, co Państwo tutaj mówicie, bo z tego, co Państwo mówicie, to przechowujecie bardzo ciekawe materiały, które tak naprawdę należą do Narodowego Zasobu, narodowego zasobu archivalnego. I mam takie pytanie, czy kiedykolwiek zwracaliście się Państwo do instytucji, które jako z urzędu zajmują się, nie wiem, mają zajmować się również pomocą metodyczną dla, no, dla takich instytucji jak Państwo, czyli mówię tutaj, nie wiem, o Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, o Narodowym Archiwum Cyfrowym, o Filmotece Narodowej, bo to co Państwo mówicie, tutaj szybko sobie obejrzałam na swoim smartfonie, pewnie wszystkich funkcji nie, nie on nie posiada, więc wszystkiego pewnie nie widziałam, ale zobaczyłam to, co na stronie Muzeum Sztuki Nowoczesnej m.in. z spuścizna Szapocznikow, bardzo ciekawe materiały. Jakoś dziwnie wydaje mi się opisane. Jestem archiwistką, dlatego kwestia opisu archiwalnego dla mnie jest bardzo ważna, bo jeżeli dobrze nie opiszemy materiałów, to do nich po prostu nie dotrzemy. Użytkownicy do nich w żaden sposób nie dotrą, choćbyście Państwo nie wiem, w jakiej rozdzielczości tutaj fotografie zamieszczali na swoich stronach internetowych. Dlatego mam pytanie, czy Państwo kiedykolwiek zwracali się z, z prośbą o jakąś pomoc metodyczną? Jeżeli tak, to czy została ona udzielona? I jeszcze tutaj była mowa o tych punktach agregacyjnych, które zbierają metadany. Archiwa również takie, takie punkty, takie agregatory mają, bo była tutaj mowa o europeanie. Ja może powiem, że Archiwa w Polsce również taki punkt dostępu mają, to jest serwis Szukaj w Archiwach, administrowany przez nas, przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Może byłoby warto, żeby Państwo te metadane swoich zbiorów, niezwykle ciekawych, niezwykle wartościowych, przekazali do tego serwisu Szukaj w Archiwach, byłby to jeszcze jeden punkt dostępu, użytkownicy myślę, że mieliby no po prostu szerszy dostęp do tych materiałów, a to przede wszystkim nam chodzi o pojęcie, czy pracujemy w archiwum państwowym, czy pracujemy w takich instytucjach jak Państwo. Dziękuję. Tak, to był bardzo ciekawy głos. My bez przyczyny opowiedzieliśmy dzisiaj o projekcie DCA, który był dużym europejskim projektem specjalnie przeznaczonym dla sztuki współczesnej, a wywodzący się tak naprawdę z, z, z systemów bibliotecznych i e, przekształcony na potrzeby sztuki współczesnej, ponieważ sztuka współczesna oczywiście ma e, czy to w, w, w wymogach technicznych, czy na poziomie metadanych pewnego rodzaju specyfikę. I też mówiłem o tym, że na, na przykład na Europanie mamy tylko pięć pól dotyczących e, metadanych. Na, na naszej stronie, która jest tutaj jest w tle widzimy fragment, fragment wideo, ale także, także dodatkowe informacje kontekstowe, które też jakby pojawiają się na kilku, kilku poziomach. Te fragmenty tekstu oczywiście są, są, są, są, są dostępne i można, można je wykorzystywać. A wracając do, do, do Pani sugestii, czy faktycznie należałoby takie informacje umieszczać w portalach, które aktualizują także na polskim, w Jest to bardzo ważna jeszcze sugestia, żeby faktycznie tworzyć albo mieć w świadomości, że istnieją też polscy agregatorzy, którzy coś takiego będą, coś takiego będą robić. I i tak naprawdę czekamy na to, ponieważ projekt za, zaczął się te 30 już parę miesięcy temu i w tamtym momencie nie było w Polsce praktycznie instytucji, która e, dla, dla sztuki organizowała e, coś takiego. Teraz, teraz trochę to inaczej wygląda trochę więcej, przy takich portali mi się pojawia, które agregują, i dalej wskazują na e, strony już e, lokalne czy na strony instytucji, które mogą prezentować na przykład większą ilość e, informacji, ale to jest dopiero okres czy jeszcze? Je, jeżeli mogę, jeszcze tylko. Y, y, oczywiście to jest na pewno bardzo słuszna y, idea. Jedynym usprawiedliwieniem, że nie zwracaliśmy się nigdy do tych instytucji, jest to, że również te instytucje nigdy nie zwracały się do nas. Y, wydaje mi się, że w przypadku WRO, które uczestniczyło w latach, powiedzmy, końcu lat 90. do połowy lat 2000. Bardzo intensywnie, w dziesiątkach konferencji międzynarodowych, które wypracowywały standardy digitalizacji treści, czy w ogóle udostępniania treści, archiwizacji treści audiowizualnych i cyfrowych. Też muszę powiedzieć, że nigdy na tych konferencjach nie spotkałem nikogo z Polski z takich instytucji, o których Pani wspomina. Ale to oczywiście jest absolutnie bardzo słuszne. Powinniśmy również wprowadzać te wszelkiego rodzaju metadane właśnie do takich narodowych e, e, e, a, a, archiwów y, czy repozytoriów. Jeśli jest jeszcze jakieś ostatnie, ale ostatnie pytanie, Kamil. Pytanie chyba retoryczne, bardziej chodzi o uporządkowanie. Znaczy, nie chciałbym wchodzić w dyskusję negocjowania z artystami, bo Zachęta o tym świetnie powiedziała podczas pierwszego panelu, ale wydaje mi się, że. O jeden slajd, na którym pokazaliście bardzo mocne hasło. Finansowanie publiczne oznacza publiczną dostępność i otwartość zasobów. I teraz należy pomyśleć sobie w instytucjach kultury nie tylko o tym, co archiwizują, na przykład sztuka współczesna, gdzie jest jeden poziom problemów prawnych, ale drugie to jest to, co zamawiają, co finansują ze środków publicznych, co tworzą wszelkie materiały edukacyjne, wszelkie dokumentacje wystaw, to, co ma być udostępnione, czy dlatego, że można było zobaczyć to online, czy dlatego, że powinno być bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. To jest ten punkt, o który bardzo mocno i wydaje mi się, że to nie do końca było w tym panelu, zrozumiałe dla nas, a też nie wiem na ile z Państwa strony było jasne, to są te rzeczy, o których my w dużej mierze, i to wikipedyści pewnie tak potwierdzą, ale też masa organizacji pozarządowych, masa użytkowników Instytucji Kultury bardzo mocno walczy, żeby to było otwarte nie wszystko co i co świetnie powiedział Robert, mówiąc o tym, co jest potrzebne, było, żeby było dostępne dla osób niepełnosprawnych, to może być nawet procent, ale w momencie, kiedy już coś zamawiamy i coś tworzymy, to używajmy pewnych standardów. Standardów dostępności po pierwsze, a po drugie, jeżeli są rzeczy zamawiane, standardów dostępności i otwartości prawnej, czyli wolnych licencji albo, jeżeli to jest domena publiczna, jasnego oznakowania, że to jest domena publiczna. I wydaje mi się, że oto instytucje kultury powinny w Polsce bardzo mocno Dbać nie czułem tego do końca e, deklaratywnie jeszcze, ale może jutro pod koniec dnia będę już to czuł. Albo jeśli nie, to zapraszam na warsztaty do siebie, żeby wyjaśnić Cc, jak stosować się w edukacji, w przykład e, Dziękuję. Jedno, ostatnie zdanie. Ja przepraszam, bardzo, bardzo, bardzo króciutko, tak a propos tego, co, o czym mówił Kamil, to jest bardzo ważna rzecz. My mamy wszystko, co tworzymy jako fundacja, zawsze tworzymy z pieniędzy publicznych. Dysponenci pieniędzy nie zgadzają się, żeby nasze produkty były umieszczane potem w otwartej domenie. To jest bardzo ważne i to trzeba zrobić. Instytucje kultury częściej decydenci, dysponenci nie. To chciałem jeszcze podkreślić. Dziękuję. Jestem. Nie chcę. Nie nie pozwalają, bo No dobrze, ja powiem, bardzo dziękuję panelistom. To był, jestem naprawdę pod wrażeniem aktywnych archiwów obu instytucji. Myślę, że to było bardzo ciekawe spotkanie dla obu stron. Teraz jest przerwa obiadowa, więc jeżeli Państwo chcą jeszcze porozmawiać z panelistami, zapraszam do dyskusji. A myślę, że takie konferencje i, i, i takie spotkania mają pomóc nam także w takim usieciowieniu naszych kontaktów, prawda, że strony poznają się wzajemnie i poznają kompletnie inne języki. Wybijamy się z naszych języków i.